z jednej strony Hanka, z drugiej strony Tiger Drill, a pomiędzy jednym a drugim urządzeniem nagrodzonym na tegorocznej Polagrze, pan inżynier Ryszard Chmielewski, główny specjalista do spraw funduszy strukturalnych w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych Wydawałoby się, że prywatne firmy produkują maszyny i urządzenia, a tutaj instytucja publiczna, też państwowa się też się w to włącza. Jak wygląda ta współpraca między firmami a instytutem? Przemysłowy Instytut Rolniczych, który za dwa lata będzie 70 lat obchodził, przede wszystkim funkcjonuje w ten sposób, że dzięki współpracy z firmami polskimi, zagranicznymi, ale głównie tu z polskimi rozdrobnionymi, które robią na rzecz rolnictwa maszyny. I między innymi jest tu bardzo taki dobry przykład na polagrach premiery 2014. Na naszym stoisku tutaj wspólnym gościmy zaprzyjaźnione firmy, dla których robimy projekty celowe razem z nimi. I to, co pani na wstępie powiedziała, ten agregat uprawowy siewny Tiger, firmy Akpil Pilzno, który był robiony w ramach projektu celowego, gdzie środki budżetowe, nasze, na pewno pani i moje, z naszych polskich podatków, dane do dyspozycji Naczelnej Organizacji lotowskiej i w drodze konkursu ogłaszanego, bo Naczelna Organizacja Techniczna ogłasza konkursy na te projekty celowe dla małych i średnich firm i między innymi firma AKPIL jest, bym powiedział, więcej niż mała, czyli średnia, zatrudnia prawie do 250 osób. Prezesem tejże firmy jest pan Kazimierz Anioł i w drodze projektu celowego. Dofinansowanie było na prace badawczo-rozwojowe do wykonania prototypu tejże maszyny, która w szerokości ma 6 metrów, w długości prawie 9. Natomiast są dwa zbiorniki: jeden, bo to jest do nawożenia do glebowego i siania to jest tak zwana bezorkowa sianie. Jest zbiornik jeden, ma co najmniej 2 tony ponad 2 tony na nasiona, drugi z półtorej tony na nawozy. Równocześnie to jest robione. Ciągnik 350 koni mechanicznych musi mieć. Czyli, czyli to jest duży ciągnik. Czyli, duży, czyli to musi mieć ktoś co no, najmniej 200 hektarów, czy ile, bo Cena, o cenie nie będę mówił, bo tutaj firma działa przez dealerów, jest elastyczna, ale, ale.. tutaj w samej wielkości urządzenia widać, że to nawet nie jest do 200 taka maszyna, tysięcy którą to nie jest taka dla małorolnego tak i dla mało tak dalej. Winnego. Natomiast jest tu patent europejski zastosowany tejże firmy AKINU, natomiast wynalazek to nie jest jeszcze rozwiązanie innowacyjne. I ta cała innowacja, gdzie tu jest dużo hydrauliki, bo się składa, rozkłada, na drodze do 3 metrów, na polu do sześciu rozłożone. Dzięki współpracy właśnie z tym Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, wspólnej pracy, to projektowania, badania, pozyskania środków, promocji, dostały, firma dostała złoty medal przy naszym tym udziale. i w pewnym i, sensie też Instytut dostał ten no, w medal. W pewnym tak, sensie jakby, czuń, nie wspólnie się wspólnie, bo to wspólna praca, i to nie jest jedyny przypadek z tą firmą. Ale bo, właśnie, bo tutaj Hanka stoi, tak, urządzenie do zaprawiania. Z firmą Agralex Redwo robimy również, robiliśmy wspólny projekt celowy też przez tą samą organizację, naczelna organizacja techniczna. I tu jest no, od imienia jednej z wnuczek pana prezesa Aleksandra Lubińskiego z firmy Agralex, nazwali zaprawiarka Hanka, która również została przez Żyry Międzynarodowych Targów doceniona i złoty medal również został przyznany. Dla nas jest to wielka satysfakcja, bo też jak tu pan prezes powiedział, tak że gole w ciągu jednego gdyby, meczu tak gdyby nie współpraca mówi z Pimrem, czyli z przemysłowym instytutem maszyn rolniczych, mówi nie wiem, kiedy by powstała tak innowacyjna, tak konkurencyjna ta zaprawiarka, podobnie jak ten agregat uprawowy, na pewno by to dłużej trwało, ale te środki z budżetu, te nasze wydane do powstania prototypu, ulżyły tym firmom naszym, rodzimym, które służą dla rolnictwa krajowego i zagranicznego. To są te dwa przypadki. Dziś nagrodzone, dziś panowie prezesi odbierali te złote medale w naszego dyrektora, profesora Tadeusza Pawłowskiego, który, jak to się mówi, włada tym instytutem od paru lat, już trzecią kadencję z konkursu, z wyboru. To jest jeden przypadek. Natomiast, jeżeli już jesteśmy i pani powiedziała, co... Daje nam współpracę no z tym. Bo co prywatna ja firma ma, tak, no to już wiemy, a co Instytut ma? Yy, przede wszystkim ma też pieniądze na pracowników, ma możliwość rozwoju kadry naukowo-badawczej dzięki współpracy z firmami, głównie polskimi, gdzie akurat bywam na wystawach różnych międzynarodowych. I wystawiam też wynalazki instytutu, czasami też wspólne. I później przejdziemy do pewnego rozwiązania, które też powstało z firmą Akpil. Słynny kombaj, ale wielozadaniowy. Każdy zna kombań do ziemniaka, do kartofla. Znają kombaj do buraka cukrowego, ale nie znali do dwa lata do tyłu, do pasternaka, do cebuli, do marfi do buraka ćwikowego. i taki kombajn wielozadaniowy, który też tu wystawiamy w formie planszy, w formie filmu, został nagrodzony. Wystawialiśmy akurat, bo też tam były wynalazki i wzory użytkowe i też to powstało w ramach projektu celowego z PIMREM, z przemysłowym, z tą samą firmą, czyli firma się przekonała do nas i nie jeden już temat robimy wspólnie dla polskiej gospodarki, dla polskich firm, dla polskiego rolnictwa i powiem nie tylko polskiego rolnictwa, bo ten kombaj wielozadaniowy nagrodzony na międzynarodowej wystawie IWIS z trzech kontynentów, z 20 krajów, złoty medal, akurat przygotowywałem materiały, plansze, ulotki i inne rzeczy. Później wystawiliśmy to na Polagra Premiery, to było akurat nasze 65-lecie, 3 lata temu. Eee, dostał również złoty medal na Polagrze Premiery, na poprzedniej Polagrze. Później wystawiałem to rozwiązanie na wystawie Wynalazków innowacji i technologii Archimedes w Moskwie Złoty Medal. Ten kombaj z racji, że był wdrożony, była nagroda roku 2012 dla Przemysłowego Instytutu i dla Akpila, nagroda roku Simpowska i te wszystkie splendory dotyczące innowacji na tak jak Polagra, na ten złoty medal dla Akpilu i te za innowacyjność pozwoliły w roku 2012 albo 13 już. Dostać nagrody w Konkursie Ogólnopolskim i Akpilowi, i Instytutowi naszemu główną nagrodę Polski Produkt Przyszłości 2012 w kategorii wdrożenie. I powiem Pani tak, takim żartem, te medale to jest miód na nasz wspólny trud. Nasz, mój, tejże firmy, naszych pracowników, natomiast istotne dla mnie, dla naszego Instytutu i pewnie dla tej firmy jest to, że się świetnie eksportuje to, do Rosji ten kombajn, do Niemiec, do Słowacji, do Italii, Chorwacji. W przeciągu dwóch lat sprzedali około 36, 12 na eksport. Teraz jak pytałem prezesa, no bo to już dwa lata prawie minęły, to już ponad 50 tych wielozadaniowych kombajnów nowoczesnych. Firma została, jest konkurencyjna na rynku wschodnim, zachodnim, fun funkcjonuje jak pani tu słyszała, bo te kraje tak to jest i do Rosji wysyłają. I to jest ta współpraca, która nam się szalenie opłaca. I tak jak dzisiaj rozmawiałem z prezesem Kazimierzem Maniowym, który był bardzo zadowolony, bo już kolejny medal ma, dzięki współpracy z Pimrem, kolejny złoty, który jak wejdzie się na ich stronę, oni się chwalą tymi medalami, bo to jest to, co powiedziałem, ten miód na, na ten wspólny trud. To są takie przykłady. Następny przykład, skoro pani już zapytała, jak my się Jak pan powie jedną rzecz, bo tutaj taka istotna mhm. sprawa, którą warto byłoby na koniec mhm. podkreślić, bo mówi pan, że to są y, prototypy, czyli one jeszcze nie są produkowane? Nie, kochani, to to, nie jest, to już jest nowość, ale to już serię zapuścili. Czyli to już można kupić? To już można kupić, bo gdyby się znalazł kupić tu? My akurat to, z, jak się skończą targi w niedzielę, będzie przetransportowane do naszego instytutu. U nas były badania tego Tigera, Tigera, tego, no nasi pracownicy uczestniczyli w konstrukcji, w badaniach, no, w tej promocji, bo dzisiaj promocja to jest na naszym stoisku właśnie. No to nas cieszy, że mam nadzieję, że za te dwa lata będzie... No, może puchali będzie pod szyldem stoisko instytutu z tymi firmami, z którymi współpracujemy. Ale powiem, jeszcze Pani taki ciekawy przypadek tej współpracy w ramach tych projektów celowych. Ja to nazywam, projekty celowe to jest krwioobieg. Środki budżetowe wydane dla firmy, poprzez firmy dla nas na prace badawczo-rozwojowe Pierwsza rzecz jest bez podatku, dla nas, dla firmy, ale już później z produkcji, ze sprzedaży przez firmę są podatki. I te podatki, ten krwioobieg jest na tej zasadzie, że podatki wracają do budżetu państwa. Budżet dzieli na różne szufladki, na naukę, między innymi na te prace rozwojowe, na służbę zdrowia, na, na inne rzeczy. I mam teraz taki inny ciekawy przykład, klasyczny. Ja go mówię nawet na różnych konferencjach, ktoś mówi case, konferencjach krajowych, międzynarodowych. Mamy tutaj planszowo, ale ta firma Expo Krośniewice jest w grupie G7 też na tym y, w pawilonie, tam Pomał Augustów, y, y, Expo Krośniewice, y, y, Bimet, Pomet, którzy z nami robią te wszystkie projekty, czyli uczestniczymy w tej grze i to są tak zwane wały prawowe wielosegmentowe, gdzie powstał wynalazek w naszym instytucie, nasi ludzie. Włączony był w ten wynalazek prezes Marek Wietrzyk, włączony dyrektor Pawłowski, dyrektor Szczepania i najmłodszy człowiek Janusz Rutkowski, który tenże wynalazek, tenże wały uprawowe, wielosegmentowe włożył w doktora. Też projekt celowy, czyli z budżetu państwa poszły środki na wykonanie prototypu. Rozwój kadr, bo obronił doktorat, byłem na tej obronie, dopracowałem ten wynalazek, dostaliśmy patent, my jako przemysłowy Instytut na te wały uprawowe wielosegmentowe, podpisaliśmy umowę licencyjną i teraz co Pani powie, wystawiłem to na wystawie międzynarodowej w Brukseli, złoty medal dla tych wałów, dla tego wynalazku. Wystawiliśmy na wystawie międzynarodowej w Paryżu srebrny medal, bardzo wymagające targi. Gdyby poszedł tam egzemplarz, byłoby złoto. No poszedł film, nagranie po angielsku. Wystawiliśmy do konkursu ogólnopolskiego lider innowacji, instytut dostał lidera innowacji. Za co? Za innowacje, za wdrożenie wystawiliśmy na targach międzynarodowych IWIS, to jest warszawska innowacyjna, też z kilku kontynentów, złoty medal z wyróżnieniem Wyższych nie ma, to jest Grand Prix i znów mówię, medale to jest to i co, co to dało? I ten patent udzielony produkcja ruszyła i robią te wały uprawowe maksymalnie, nazwali maksimus, do 15 metrów. I w zależności ile kto ma pola, jaki ma ciągnik, jest 15 szerokość, 12, 9, 6, a może nawet 3 na małe pole gdzieś tam podkarpackim czy w jakimś. Eksportują to do Niemiec, do Rosji, Wielkiej Brytanii, do Włoch, do Chorwacji, do Słowacji. Dziś to wyprodukowali może już setkę, i to jest urządzenie, ja jak pani minister mnie zapytała, za co te medale, za co ta innowacyjność. Ja żartem powiedziałem, że to jest takie urządzenie, że na polu na spoczni, a na drodze na baczność. To składanie, rozkładanie, rozkładanie ramion boczyń, tam jest dużo hydrauliki. Świetnie, z im się to sprzedaje, przyznali się do nas, podpisali listy że instytut pozwolił tę firmę odbudować. Zatrudnienie wzrosło, dzięki, masę produkują, sprzedają. Szkoda, że tu nie ma, są trochę za małe targi, ale na agroshow te Maximusy wystawiają. To się pięknie prezentuje, tak jak ten Tiger, który tu jest cały rozstawiony. Następny przykład, z tą firmą, gdzie tu Pani widzi, po Małgustów, który z nami również robi różne rzeczy i robiony jest tu przenośniki, też projekty celowe. I też tam jest taka plansza w tej chwili, gdzie wspólny był projekt celowy, też przez NOT, przepuszczane pieniądze, też w drodze konkursu, przenośnik do przenoszona, ziarna, różnych rzeczy. No, wynalazek dopracowany przez nas projekt celowy. W Brukseli dostało złoty medal, w Paryżu bardzo znaczy, brązowy medal. Też im się sprzedaje na rynki wschodnie, na rynki zachodnie i ta firma też z nami współpracuje. Jest tu wiele firm, które z nami współpracują. Hydromega, która nam robi tu prototypy. My mamy tu dwa bardzo duże projekty. Ja uważam, jak po 9 milionów z funduszy strukturalnych, projekty rozwojowe w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, gdzie w 2010 roku cała Wielkopolska miała 12 projektów. To, co ja pisałem z kolegami, nocami, dwa wygraliśmy, krzywa się poprawiła o 18 milionów, a 170 było w skali roku. Później dołożyłem jeszcze wnioski na wsparcie tak zwane patentowe i tu jest takie jedno urządzenie, tu, gdzie pani widzi, właśnie ta plansza, no waży, Jerzy. To jest urządzenie, technologia i urządzenie wielozadaniowe, wielofunkcyjne do kształtowania regenera i regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych, czyli głównie regeneracyjne, a nawet małe, małe rzeki. Innowacyjność polega na tym. Założyliśmy z tym młodym Januszem Ródkowskim, który tam brał w tych wałach udział, założyliśmy, że innowacja będzie polegała na tym, że na jednej gąsienicy z tymi podporami bocznymi Cztery zgłoszenia patentowe. Już są zgłoszone nawet w trybie europejskim, do Europejskiego Urzędu Patentowego i są już nagrody.